To są informacje Polskiego Radia 24. Próba zamachu na Trumpa podczas gali w Waszyngtonie. Słowa wsparcia ślą europejscy politycy. Już ponad tysiąc strażackich interwencji w połowie kraju. Alerty przed silnym wiatrem. Nie żyją dwie osoby po tym, jak auta stanęły w płomieniach. Służby badają wypadek na Mazurach. Minęła 12. Ewelina Kamińska, zapraszam.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 Przypomnijmy, uzbrojony napastnik wtargnął do holu hotelu Hilton w Waszyngtonie podczas kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu, w której uczestniczył prezydent Donald Trump. Żadnemu z gości nic się nie stało. Secret Service wyprowadziło też amerykańskiego przywódcę i przedstawicieli jego administracji. Ranny został jeden z agentów. Według wstępnych ustaleń zamachowiec działał sam. Został zatrzymany i ma nie usłyszeć niebawem zarzuty. Amerykanista profesor Zbigniew Lewicki ocenia, że to wydarzenie jest wynikiem eskalacji agresji na amerykańskiej scenie politycznej.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 Już przeszło tysiąc strażackich interwencji z powodu silnego wiatru. Tyle służby odnotowały do godziny 11. Najwięcej wezwań, bo aż 210 odnotowano w województwie lubelskim, ale w innych regionach także było sporo pracy, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec. W województwie mazowieckim ponad 180 i w województwie warmińsko-mazurskim ponad 120. W większości interwencje to dotyczyły złamanych gałęzi przewróconych drzew na szlaki komunikacyjne i również było kilka zdarzeń dotyczących uszkodzonych dachów na budynkach. Podczas wichur jedna osoba została ranna na Lubelszczyźnie, mówi rzecznik tamtejszych strażaków Tomasz Stachyra. Na przejeżdżający samochód upadł złamany konar drzewa. Przebił przednią szybę i uderzył kierującego pojazdem. Doznał obrażeń mężczyzna w wieku 46 lat, który został zabrany do szpitala. Z prognoz wynika, że silny wiatr będzie się utrzymywał jeszcze na wschodzie kraju. Alerty obowiązują w dziewięciu województwach. Służby badają tragiczny wypadek na Mazurach. Rano na drodze krajowej 58 zderzyły się dwa samochody, które stanęły w ogniu. Relacjonuje Anna Szepczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Piszu. Na trasie, pisze Nida, zderzyły się dwa samochody osobowe, które spłonęły. W wypadku zginęło dwóch kierowców. Policjanci zdołali wyciągnąć pasażerkę jednego z samochodów. Na trasie, pisze Nida, mogą występować jeszcze utrudnienia w ruchu. Nawet kilkaset owiec przejdzie w tym roku przez kurpówki. W Zakopanem 2 maja odbędzie się wiosenny redyk, czyli uroczysty powrót stada na halę po zimowej przerwie. Cieszymy się, że udało się to zorganizować. W końcu Zakopane wyrosło na pasterstwie, mówi burmistrz miasta Łukasz Filipowicz. Niecodzienne, że tyle owiec przejdzie krupówkami i znajdzie się na równi krupowej. Będzie na co popatrzeć, no ale to jest nasza tradycja. Ja się bardzo cieszę, że te owce zakopane są, bo zawsze były na tym Zakopane wyrosło. Z kolei 2 maja Redek odbędzie się w Szczawnicy. To były informacje Polskiego Radia 24. Czas na prognozę pogody. Od 4 stopni na Subalszczyźnie obecnie do 11 na zachodzie kraju. W ciągu dnia najcieplej może być na południowym zachodzie do 14 stopni. Wschodnia połowa kraju z ostrzeżeniami przed silnym wiatrem w porywach może powiać nawet do 85 km na godzinę. Na wschodzie może dziś też przelotnie pop popadać, a nawet zagrzmieć. Z kolei na zachodzie będzie dziś pogodnie. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 53% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, a najwięcej ze słońca. Do 17 potrwają jeszcze zielone godziny, warto więc na przykład wstawić pranie. W zlewniach Górnej Noteci, Górnej Warty, Warty i Radomki utrzymuje się susza hydrologiczna. Klimat. Lama.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 Poleca Polskie Radio. Po reklamie Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Zaczynamy dzień w Polskim Radiu 24. Jarema Jamrożek. dzień dobry. Dzisiejszy program przygotowały Paulina Olak i Dominika Malkut, a realizuje Dawid Twardziak. Już ponad 100 milionów złotych na rzecz młodych pacjentów onkologicznych zebrano w trakcie streamu prowadzonego przez influencera Łatwoganga. Do finału akcji pozostało jeszcze kilka godzin, więc każdy chętny może wpłacić. Więcej o tym piszemy na polskieradio24.pl. A gościem Polskiego Radia jest już Jacek Żakowski, publicysta Uniwersytet CV. Witas. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, dzień dobry. Panie redaktorze, nie będę pytał o łatwo ganga, chociaż <głos> chyba inicjatywa fajna, co? Młodzi ludzie zebrali 100 milionów? Niesamowite. Naprawdę. Czasami mamy takie przebłyski yy, radości. Serce rośnie. Tak, w tym takim okropnym świecie, o którym wszystko złe wiemy, nagle coś tak dobrego się pojawia. Wspaniale. Gratuluję. No to przejdźmy do tego okropnego świata, co? Kolejny zamach na prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. Już rozumiem, że polaryzacja, ciśnienie rośnie jakoś niebywale. No zobaczymy jeszcze jakie są powody. Zamachów na prezydentów Stanów Zjednoczonych była niezliczona, niezliczona liczba. Nawet amerykaniści już nie potrafią wszystkich, wszystkich wymienić. Na Donalda Trumpa to jest przynajmniej trzeci zamach, trzeci o którym wiemy. Ale, mm, to, że dopuszcza się takiego człowieka tak blisko prezydenta Stanów Zjednoczonych, to wpadka służb? No, uzbrojony po zęby, ze, no nie z jakimiś malutkimi urządzeniami, tylko że strzelbą po prostu, plus jeszcze różne inne rzeczy. To jest poruszające i pewnie dlatego tyle jest w sieci takich insynuacji, sugestii, teorii, że to, że to była ustawka, że to fikcja, że chodziło o podratowanie o podratowanie upadających sondaży Donalda Trumpa jest za wcześnie, żeby powiedzieć tak czy nie. To zresztą nie byłoby takie łatwe. Kilka osób musiałoby wiedzieć i tak dalej, ale to też może mówi nie tyle o poziomie nienawiści, bo bardzo różni prezydenci, tym tacy mało polaryzujący, byli, byli niedoszłymi zwykle ofiarami zamachów, ale to mówi trochę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 To, to co, po, popsuło się coś na, na, na tej linii? Czy Donald Trump już został samotną wyspą polityczną przed wyborami do kongresu? Troszkę jest samotną wyspą, taką może, może pustoszającą wyspą trochę, jak są takie miasta, także w Polsce, które prawda, sukcesywnie y, pustoszają, to y, jego elektorat topnieje poparcie dla niego, a zwłaszcza oceny pozytywne y, znikają, ale no, wciąż to jednak jest jakieś pewnie 40% Amerykanów, którzy uważają, że jest najlepszy możliwy kandydat na prezydenta. Ale to nie chodzi tylko o Trumpa. Gdyby chodziło o Trumpa, to moglibyśmy powiedzieć tak, no jest jakiś tam Trump, on będzie rządził jakiś czas, odejdzie, będzie spokój. Problem polega na tym, że ten, to napęknięcie między społeczeństwem a elitami politycznymi dotyczy bardzo szerokich elit. Dla tych y, prawicowych blogerów, y, influencerów, którzy sugerują, że zamach był ustawiony, demokraci są jeszcze gorsi niż Trump, ale Trump już jest nie do przyjęcia i jego otoczenie. Y, więc pytanie, czy jesteśmy jeszcze w stanie uprawiać normalną demokrację, kiedy poziom nieufności, podejrzliwości jest tak ogromny. Mm. Ja nie mam żadnej dobrej wiadomości tutaj. Wydaje mi się, że to jest trudne, bo to nie jest nie tylko Ameryka. Podobne procesy zachodzą w Polsce przecież. No prawda? więc właśnie, no bo panie redaktorze, przecież ja sam widziałem wpisy e, ludzi też związanych z mediami. Przy okazji tego tragicznego wypadku z udziałem Łukasza Litewki. To są bardzo podobne reakcje, prawda? Tak. Może nie aż tak e, intensywna podejrzliwość jak w Stanach, ale jednak. I... No ale to nie jest normalne. Mi się wydaje, że to nie jest normalne. Mi się... I wie pan, pęszczę, że jak stałem jeszcze taki półprzytomny pół po nocy i usłyszałem pierwszy raz o, o tym zamachu nieudanym na szczęście w Stanach Zjednoczonych, to też pierwsza moja myśl była: O, ratuje się. A potem sobie pomyślałem: Zwariowałeś? To to jest, co to jest za, za analiza polityczna, prawda? Różne inne przyczyny. Wiemy, że w Ameryce te samotne wilki są prawda, uzbrojone po zęby i robią różne straszne rzeczy, zamachy nie tylko na prezydentów, na polityków. Mm, ale to, że mi to przyszło do głowy, to, to co, mnie zaniepokoiło. To teraz żyjemy w takim świecie absolutnej nieufności, wszystko trzeba sprawdzać, wszystko trzeba podważać, wszystko trzeba weryfikować. Pięć razy. Do... Z jednej strony z punktu widzenia dziennikarskiego, no na tym polega trochę ta robota, żeby to wszystko sprawdzać, ale zastanawiam się, czy żyjemy już absolutnie w świecie, w którym nie ma żadnego zaufania do żadnych świętości i wartości. Mówię o tym też w kontekście tego, co mówi premier Donald Tusk w wywiadzie dla Final Shine Times, który ostrzega przed Rosją, która w ciągu mi nawet miesięcy może zaatakować któryś z krajów Unii Europejskiej i pod znakiem zapytania stawia też lojalność sojuszników. No... Trochę ta... Ja pan to ocenia? Może tak. Pan, no to jest bardzo odważna wypowiedź. Z dwóch powodów. No te kilka miesięcy, to się okaże za kilka miesięcy, czy, Trump ma, czy Tusk ma rację. Oczywiście zawsze będzie można powiedzieć, że dzięki temu, że podjęliśmy jakieś kroki, to do tego nie doszło. Ale jednak. Za kilka miesięcy media będą przypominały i politycy to przypuszczenie Donalda Tuska, że... Yy, za chwilę będzie agresja rosyjska. Jak jej nie będzie, to będzie grało przeciwko Tuskowi. Ale druga rzecz, taka, taka bardzo odważna w tej wypowiedzi, to jest yy, ta wypowiedź na temat Ameryki. Yy, Tusk powiedział to, o czym ja też jestem przekonany. Tylko nikt nie chce tego głośno powiedzieć, albo przynajmniej nie chciał do tej pory. Niestety. Niektórzy zachodni politycy coś takiego sugerowali, a moim zdaniem to jest absolutnie kluczowa sprawa. Nie dlatego, żeby obrażać Trumpa, Amerykanów czy coś takiego, bo oni mają swoje interesy, mają swoje racje. Dobra, mm, ale dlatego, że to dla nas bardzo dużo znaczy. I myślę, że tu wracamy do sejfu. Do sejfu europejskiego, ale też do tego sejfu, o którym mówił prezes Glapiński Za złoto za złoto, prawda, czyli wyciągnięcia, jakby uruchomienia rezerw, które Polska ma. Ja jestem zwolennikiem uruchomienia teraz tych rezerw. Wierzę Tuskowi, że ryzyko agresji rosyjskiej jest bliskie. Nie wiem, czy to jest kilka miesięcy, czy kilkanaście. To w gruncie rzeczy nie, nie, nie jest wielka różnica, ale jeżeli się w to wierzy, to sięgnięcie po rezerwy, jakie Polska zgromadziła przez te 30 lat, wydaje mi się zupełnie oczywiste, bo przygotowanie się na tę agresję jest sprawą no, dla pana, dla mnie, dla państwa, dla wszystkich życia i śmierci. W sensie dosłownym, nie jakimś tam metaforycznym. Mm -hmm. Więc y, co dalej w związku z tym? Tu spróbuję w ten sposób wywrzeć presję na partnerów europejskich. I bardzo dobrze, bo nie wszyscy wierzą w te rosyjskie intencje. A są też tacy, którzy ku mojemu zdziwieniu jakoś... Kibicują Putinowi, ale my musimy się przygotować po prostu. No to chyba za premierem Donaldem Tuskiem idą też, jakby sytuacje, które miały miejsce. No, sam wspomniał w tym wywiadzie sytuację z kilkunastoma rosyjskimi dronami, które wleciały na teren Polski. To, że nikomu nic się nie stało, no to tylko jakby odpłakaci i szczęście, ale to, że partnerzy zachodni stwierdzili, że nic się wielkiego nie wydarzyło albo w ogóle jakby nie chcieli poruszać tego tematu. Wie pan no od, od 80 lat toczy się dyskusja czy Brytyjczycy hmm. i Francuzi faktycznie pomogli Polsce czy, czy, czy nie pomogli. No chyba nie chcemy wracać do tej dyskusji. No to jednak była kompletnie inna sytuacja, ale więc ja bym nie nie wracał do 39 hmm. roku. To um, dziś nie jest miarodajne doświadczenie. Natomiast myślę, że um, myślę, że Jedno politycy mówią, drugie robią. No to co dają teraz... te sojusze? Ile te sojusze są warte? Moim zdaniem bardzo dużo. To, to że Donald Tusk yy, przypomniał ten artykuł 42, punkt 7 traktatu o Unii Europejskiej, czyli yy, gwarantujący, zobowiązujący, bo tra... o ile w traktacie NATO ten artykuł 5 słynny, on mówi, że państwa rozważą. Prawda? No, rozważą, zają się zbiorą, kortezy, kongres amerykański, no to wiadomo. Ale y, Traktat o, o Unii Europejskiej y, mówi, że mają obowiązek udzielić pomocy wszel wszelkimi środkami y, dostępnymi, nie, y, nie wykluczając środków militarnych. I tu mi się wydaje, może, możemy... Do, dziękuję panu Premierowi Wituskowi, że przypomniał, y, że przypomniał ten artykuł. O, nikt o nim nie mówił. Niech pan zobaczy, jaka dziwna rzecz. Przecież wojna w Ukrainie trwa kilka lat. Przez te kilka lat nikt nie przypomniał, że Unia Europejska jest wspólnotą także zbiorowej obrony. Ona nie ma tych struktur, co, które ma NATO, dowództwa i tak dalej, ale ma armię wszystkich państw, które są, mają obowiązek udzielić wsparcia w takiej sytuacji. Więc Dobrze, że pan premier Tusk o tym przypomniał. Z tego trzeba wyciągnąć wnioski. Trzeba pytać panią von der Leyen, jak ona przygotowała Unię Europejską na wypełnienie tego y, artykułu 42. Moim zdaniem żadne przygotowania się nie odbywają. I to jest bardzo poważne naruszenie traktatu. A kiedy Leszek Miller mówi, mamy do czynienia z najgorszym z możliwych scenariuszy, polityka, który straszy wojną, a jednocześnie rozbraja zaufanie do tych, którzy mieliby nas bronić? To, co pan na to? Wie pan, milczę długo, bo szukam słów. Leszek Miller jest y, mlecznym bratem Antoniego Macierewicza w realizacji putinowskiej strategii wobec Polski. Y, wszystko robi, żeby, y, żeby Polska nie była zdolna do przeciwstawienia się Rosji. Łącznie z sianiem wrogości wobec, wobec Ukrainy. I, a to jest polska racja stanu. Łącznie z sianiem nieufności wobec Unii Europejskiej. Uważam, że tacy ludzie powinni być poza publiczną debatą w Polsce. To jest druga strona historii. Można szukać korzeni w jego biografii. To przecież jest ten polityk, który o ile pamiętam, przywoził kgb pieniądze do Polski w 89 roku w Gotówce. I dalej historia toczy się prosto. Nie wiem, czy to jest uzależnienie formalne, czy emocjonalne. Co to jest za historia? Ale bardzo przestrzegam przed traktowaniem poważnym, tej osoby, przed braniem jej wypowiedzi, argumentów jako normalnego udziału w debacie. Okej. Okay. Panie redaktorze, to jeżeli jesteśmy już przy tym zaufaniu, bo to jakoś tak ładnie się zazębia, gdy usłyszał pan o tym, że Pałac Prezydencki no jest, no powiedzmy, że na ostatniej prostej w sprawie aneksu do raportu o WSI, to co pan sobie pomyślał? Sprawa dla politycznych archeologów? Ja pomyślałem że mamy kolejnego prezydenta, który to obiecuje, który to zapowiada yy, i że tak jak poprzednio, to się nie stanie. A jednak w tę stronę. A, tak, ale wie pan, to znowu jest ta kwestia yy, właśnie zaufania. Yy, nie ufam temu, co politycy mówią, bo to bardzo daleko odbiega od tego, co robią. Na ogół, niestety, tak się stało. Yy, natomiast, yy, jeżeli chodzi o, yy, o intencje one mogą być czysto polityczne, no żeby coś zagrać, jakiś temat przykryć sprawę Cyckiewicza i tak dalej. Nie sądzę, żeby to miało dziś naprawdę znaczenie dla obronności Polski. Po tylu latach polskie służby miały dość czasu, żeby się przygotować na ujawnienie tego aneksu. Przypomnę, raport był tłumaczony na języki obce. W tym na rosyjski, przez tłumaczkę pracującą dla ambasady rosyjskiej i mieszkającą w bloku ambasady rosyjskiej. Y czy to nie dotyczyło aneksu? Tego nie wiem. Ale y trzeba raczej przyjąć, że y wrogie nam służby, rosyjskie na przykład, ten aneks znają. Kropka. Ale to nawet chyba nie chodzi o taką obronność. Chodzi o to, co się wydarzy po ujawnieniu tego aneksu. To, to, to, chodzi, to chodzi chyba o te dyskusje, które będą się toczyć. Ale przepraszam się za się wydarzy? To, no, a myśli pan, że, że, że nie będzie znowu gryteczkami? Że nie będzie znowu wyciągania, przepraszam za to określenie, bo pewnie na antenie Polskiego Radia 24 nie powinno paść, ale kto jest świnia, a kto nie jest? Świnia to jest bardzo fajne zwierzę, ja bym nie obrażał ludzi, którzy działają na szkodę własnego państwa w ten sposób. No, nie, nie obrażałbym zwierząt w takim porównaniem. ale ja myślę, że już dziś trudno będzie nas nakręcić. Tyle razy społeczeństwo było nakręcane tymi, tymi tematami, yy, yy, poczynając od y, listy prawda, i dalej jadąc że myślę, że już się uodporniliśmy trochę. To, to, to tak, jakby pan pod koniec zimy wychodzimy na dwór i nie jest nam zimno wcale. I teraz też już nie będzie nam od tego zimno, chociaż tam jakieś nazwiska mogą się pojawić oczywiście, ale nie przypuszczam, żeby to były nazwiska z pierwszych stron dzisiejszych gazet. Czyli to tylko balonik, który jest pompowany. Z drugiej strony mam pytanie oczywiście do pana premiera Tuska, czy komisja do spraw wpływów rosyjskich spełniła jego oczekiwania, bo moje nie. Wspomniał pan, że e, pojawienie się tego tematu aneksu to może próba przykrycia e, pożegnania pana Cęckiewicza z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jak pan ocenia te zmianę na funkcji szefa BBN-u? Ktoś powiedział trafnie, że Cęckiewicz nigdy nie powinien objąć tej funkcji i ja podzielam tę opinię, e, ale pełnił ją tyle czasu. Że nie widzę żadnego wyjaśnienia, żeby teraz miał przestać. I to mnie zastanawia. Mm. No przez tyle miesięcy nie mieć dostępu do informacji niejawnych, no to każdy kolejny miesiąc można powiedzieć czas trochę zmarnowany. No tak, no ale wytrzyma wytrzymali prawie rok, mogli wytrzymać jeszcze trochę, prawda? I mm, dlaczego teraz akurat? Czy yy, jego wpisy takie bardzo krytyczne na temat Donalda Trumpa były. Słuszne. Były spowodowane tym, że wiedział, że go i tak wyrzucał, więc chciał. Orbana. A też Orban. Trumpa. A i też Trumpa, okej. Okay. Też Trumpa i Orbana. Czy były spowodowane tym, że wiedział, że i tak go wyrzucał i chciał, jakby tutaj Rozumiem. zrobić jakiś jakieś alibi? Czy dlatego został wyrzucony? To, co też mi się wydaje jakimś możliwym objaśnieniem, bo jednak. Zdystansował się bardzo mocno wobec Orbana, którego do końca popierał prezydent Nawrocki, czy jego szef, szef pana Cęskiewicza, i skrytykował Donalda Trumpa za jego wypowiedzi dotyczące papieża, tak. co też jest w tej narracji Nawrockiego no jest ekscesem, niedopuszczalnym w ogóle, prawda? raczej to przemilczamy nawet jak, i tak dalej. Więc dlaczego go i nie wiem, ale, ale mu nie współczuję, ja się specjalnie nie cieszę, bo nie sądzę, żeby ktoś dużo bardziej y, odpowiedni y, objął tę funkcję. Ale w Pałacu Prezydenckim nie ma miejsca na to i może nie wszyscy urzędnicy o tym pamiętają, nie ma miejsca na grania na siebie, tylko wszyscy gramy na, na pana prezydenta? Ale nie zawsze tak jest, mi się wydaje. Yy... Prezydent bardzo mało może, prawda? to wiemy, teraz rozszerza jakieś swoje kompetencje, próbuje wykraczać poza konstytucję, ale nawet jak wykroczy i nie mianuje jakiś oficerów, albo ambasadorów, albo profesorów, no to, no to nie są uprawnienia, o których zależy los świata. Prawda? Mm -hmm. To nie jest premier, to jest bardzo, bardzo słabszy, słabszy urząd. I w związku z tym tam zawsze jest takim elementem, Stałym tego urzędu jest frustracja, bo z jednej strony ten potężny mandat, z drugiej strony yy, no, dalece niepotężne uprawnienia. To się przenosi na cały personel na urzędników. Trzeba ogromnej kultury politycznej i takiego dystansu do samego siebie, żeby pełnić tak, tak, tego typu rolę, tak jak na przykład pełnili je urzędnicy yy, prezydenta Kwaśniewskiego, prawda? Pan Kalisz czy profesor Orłowski, czy profesor Belka, pokornie. Pokornie. Raczej, yy, raczej yy jest frustracja, szefie zrób sy, szefie coś tam. na no ministrowie szef... ministerowie przydacz dobrze doradzają panu prezydentowi czy? Ja uważam, że zależy znaczy, od punktu widzenia. Jeżeli prezydent chce być stawia na radykalny, polaryzujący konflikt z resztą sceny politycznej, to dobrze mu doradzają, bo ten konflikt jest na, na, napędzany przez urząd prezydenta. To może być inteligentna taktyka, ale Polsce to bardzo szkodzi. Wiemy o tym. Problem... Kiedy patrzę na sondaż United Service e, IBRIS dla wirtualnej Polski, 47% badanych e, pozytywnie ocenia dotychczasową prezydenturę negatywnie 49,5. No to mamy niemalże pół na pół, ale co ważne... Ale gorsze pół na pół tym razem niż w wyborach. Tak, to prawda. I wśród wyborców opozycji PiSu, obu konfederacji i razem prezydent uzyskał 80% ocen pozytywnych, z czego 56% zdecydowanie pozytywnych i 24% raczej pozytywnych. Patrzę na to właśnie z punktu widzenia tego PiSu i obu konfederacji. Osiem... Czyli... No. Czyli jednak stracił w stosunku do wyniku wyborczego? Tak. I y, to, tym powinien się niepokoić. Zwłaszcza, że jest jeszcze w takim etapie kadencji, kiedy powinien teoretycznie zyskiwać. Czyli jakby jechać na tym sukcesie? Tak, on jeszcze powinien wyborczym. mu dodawać. Według taki, no, ale podobnie jest z Trumpem przecież, prawda? Tylko bardziej radykalnie Trump więcej, dużo więcej stracił. Więc y, ja myślę, że prezydent Nawrocki, jeżeli musi się nad tym zastanowić, bo pod koniec kadencji dużo trudniej jest zgromadzić y, y, wyborców niż właśnie na początku. Teraz powinien to sadełko na zimę, na ciężkie czasy, to sadełko poparcia, akceptacji zbierać, a nie zbiera. Panie redaktorze, e, pamięta pan 26 kwietnia 40 lat temu, kiedy doszło do katastrofy w Czarnobylu? No tak, akurat miałem szczęście, przez chwilę nie było mnie w Polsce, ale była moja rodzina, w tym dziecko i żona w ciąży. To było, to było piorunujące, to było straszne doświadczenie. I wie pan, ciągle płacimy za tę katastrofę ogromną cenę, bo przecież ona spowodowała, że kiedy tylko Polska odzyskała wolność, to program budowy elektrowni jądrowej został zatrzymany. Za co płacimy dzisiaj bardzo dużo. To był moim zdaniem błąd wymuszony sytuacją, podobnie jak zamknięcie elektrowni atomowych w Niemczech po Fukushimie, po wybuchu w Fukushimie. I teraz nam tej energii dramatycznie brakuje. Bylibyśmy kompletnie gdzie indziej, jeżeli chodzi o konkurencyjność opartą na cenach energii, gdybyśmy wtedy w tym 89 roku, w końcu 89 roku nie zatrzymali budowy. I y, mi się wydaje, że w Polsce udało nam się uniknąć, to wiemy z badań, tej fali nowotworów spowodowanych chmurą radioaktywną. Rzeczywiście być może płyn Lugol tutaj odegrał, odegrał rolę. Y, I to jest super, ale zapłaciliśmy bardzo dużą cenę Powiedziałbym mentalną, właśnie w postaci tej wrogości wobec energii jądrowej. Teraz po 40 latach, chyba ta narracja się już zmienia. Polacy chcą e, energii jądrowej, chcą taniej energii przede wszystkim. No więc właśnie, tylko że elektrownie atomowe nie powstają przez noc, prawda? Tylko jak żeby po deszczu, tylko buduje się je dekady, więc mm, to opóźnienie bardzo dużo nas kosztuje. Może to jest dziwne, ale. Płacimy ogromną cenę za tę katastrofę. A z drugiej strony, kiedy teraz no wiemy, ten jeden sarkofag, drugi, który został zbudowany nad elektrownią, żeby ograniczyć, no bo cały czas jednak stanowi to pewnego rodzaju zagrożenie, to elektrownia. A, a jednocześnie w tym samym czasie nad elektrownią latają rosyjskie szachedy, to gdzieś tam ten, ten scenariusz, ta, ta historia gdzieś tam się chyba odtwarza w głowie. Ja, to jest i wątpliwość, jedyna właściwie wątpliwość, jaką ja mam dziś w związku z budową tej wielkiej elektrowni atomowej, to jest właśnie ryzyko militarne. Ryzyko intencjonalnego, na przykład rosyjskiego, ataku na, na taką elektrownię i skażenia, które to może spowodować. Dlatego ja, prawdę mówiąc, wolałbym, żebyśmy budowali więcej małych elektrowni niż jedną taką ogromną, która może swoim skażeniem dotknąć wiele miast na Pomorzu. Ale, ale musimy z drugiej strony, to też wracamy do początku naszej rozmowy, to znaczy, że słowa Tuska trzeba, o rosyjskim zagrożeniu trzeba brać jeszcze poważniej. Taka elektrownia to jest elektrownia, ale to też musi być ogromny kompleks militarny, który zapewni jej bezpieczeństwo. Trudne. No ale za tym wszystkim idą ogromne pieniądze. Tak, to prawda. I dlatego uważam, że trzeba sięgać po rezerwy. Że to jest taki moment historyczny, że to jest ten moment, kiedy nie, ma, nie, nie trzeba odkładać na później, tylko trzeba użyć tego, co odkładaliśmy, żeby za jakiś czas móc znów odkładać na później. Wiem, że to, tu jest duży spór, że mhm. wielu ekonomistów uważa, że uruchomienie rezerw może mieć poważne skutki uboczne i tak dalej dla złotówki. No, przede Ale... wszystkim to, jak jesteśmy postrzegani przez inne gospodarki na świecie. No, póki mamy rezerwy, jesteśmy stabilni. No, jesteśmy godni zaufania, bo mamy rezerwy. W sensie to mamy tę zdolność kredytową. Jak pozbędziemy się oszczędności, to który bank udzieli nam pożyczki? Są różne takie wątpliwości. Ale wydaje mi się, że pożyczek jednak się udaje, udziela licząc na przysz przyszłe korzyści bardziej niż na zabezpieczenia. Więc y, ja bym y, powiedział tak, nie, nie wszystkie rezerwy oczywiście są do uruchomienia i tak dalej, ale duża ich część i duża ich, ich część tak. To skoro jesteśmy e, przy tym, to e, kiedy prezes PiS Jarosław Kaczyński mówi, że w Polsce jest konieczna przebudowa naszego ustroju dla polskiego rozwoju gospodarczego, polskiej siły. Dla naprawdę takiej poważnej pomyślności naszego społeczeństwa w sferze ekonomicznej potrzebne są zupełnie nowe regulacje ustrojowe. Tak mówił na konferencji Myśląc Polska Alternatywa 2.0. To, to proszę mi, może pan zna przetłumaczyć z prezesowskiego na nasze, co to znaczy. Paple, paple I wie pan, Kaczyński nie ma żadnego pojęcia o ekonomii. I, I natomiast ma marzenie odwieczne o Polsce półautorytarnej, rządzonej przez prezydenta, który jest faktycznym dyktatorem takiego jak w Ameryce, tylko bardziej. To jest bardzo zła droga. Widzimy po Trumpie, jak, jak zła to może być droga, ale to jest zła droga też z innego powodu. Siłą demokracji jest uruchamianie potencjału który jest w ludziach, a więc pluralizm, a więc dyskusja, a więc spory, a nie jednoosobowe decyzje jak w przypadku Trumpa, prawda, który atakuje Iran decydując jednoosobowo. I y, ja się bardzo boję tych marzeń Kaczyńskiego o takim y, y, elektoralnym cesarstwie, bo y, one wstrzymają rozwój, ale też odbiorą nam radość życia, bo to przecież też jest ważne, żebyśmy się w Polsce czuli chciani, bezpieczni, równi. Yy, nie tylko to, żebyśmy mieli kasę. Kasa jest ważna, ja się zgadzam, chociaż jak się ma już tyle lat, co ja, to człowiek nie musi tak bardzo się na tym koncentrować, ale... Ale ważne jest to, żebyśmy się tu dobrze czuli, a Polska rządzona przez jakiegokolwiek cesarza, ktokolwiek by nim nie był, czy to będzie Jarosław Kaczyński, czy Donald Tusk, nie będzie Polską, której większość Polaków będzie się dobrze czuła. I dlatego też gospodarka będzie cierpiała, bo wiele osób będzie wyjeżdżało, albo popadnie w jakieś depresje. To wiemy wszystko z porównań międzynarodowych, że właśnie tak, taki mechanizm jest i że w miarę jak na przykład w Stanach Zjednoczonych te autorytarne tendencje narastają, to y, pomyślność gospodarcza y, słabnie, co no, widzimy na, na przykład pod władzą y, Donalda, y, Donalda Trumpa. Więc y, pan prezes może troszkę się ogarnie, że użyje y, sformułowania pana prezydenta, i zapyta pana Morawieckiego, czy rzeczywiście zmiana ustrojowa jest w Polsce potrzebna do tego, żebyśmy byli dobrą gospodarką. A jeszcze powiem coś może pozytywnego. PiS rządził 8 lat bez tych zmian ustrojowych, jakby wprowadzał tak chałupniczą metodę, ale bez tej wielkiej zmiany i dobrze mu szło w gospodarce. Jacek Żakowski. Tą dobrą informacją kończymy publicysta Uniwersytet Civitas. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I, e, sympatycznego popołudnia Panu życzę. Nazajem. Saldo Ekstra Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, witam i zapraszam na magazyn Saldo Extra, a dzisiaj naszym gościem jest wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, pan Andrzej Zabiegliński. Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam słuchaczy. Jesteśmy już po 18 Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Duże wydarzenie, kilkanaście tysięcy osób przyjechało właśnie tutaj do stolicy Górnego Śląska, aby rozmawiać o gospodarce. Nie sposób mnie zapytać również o to, co dzieje się na samym Górnym Śląsku. Moje pytanie numer jeden do pana. W jakiej kondycji dzisiaj jest Górny Śląsk? No, Najgęściej zaludniony obszar w Polsce. Obszar znany z przemysłu i obszar, który Podlega cały czas ważnym zmianom związanym z transformacją. Nie da się tego, niestety, panie redaktorze, powiedzieć w dwóch zdaniach. To możemy w pięciu. Super, i to już jest dobra myśl, ponieważ rzeczywiście ja mam przyjemność być od samego początku w strefie, co zabrzmi już to trzydziestolecie, które w tym roku będziemy obchodzić. I ja pamiętam tych pierwszych klientów do w strefie ekonomicznej, których żeśmy obsługiwali, wydawali zezwolenia. Pamiętam jak wtedy rodził się wysyp automotive, jak wtedy nam mówiono, no tak, ale nagle jak gdyby jedną monokulturę górniczą chce się zamienić na monokulturę automotive, to zawsze niesie zagrożenia i co to nagle obserwujemy. Widzimy, że element yy, wielkich... Yy, może niewielki, ale dużych kryzysów, które branża automotyw ostatnimi miesiącami przeżywała. To ten brak takiego twardego spojrzenia, co z samochodami elektrycznymi, spowodował, że no, jednak w kilku ładnych zakładach zaczęły się zwolnienia, a to trzecią zmianę, bo nie ma popytu i tak dalej. I czy nagle ten rynek? rozpłakał się, lamentował tak bardzo, że są zwolnienia. Ci ludzie są zdecydowanie bardziej elastyczni w przekształcaniu swoich umiejętności. Ci ludzie zdecydowanie szybciej poznajdywali pracę i popołykały ich, mówiąc już tak biznesowo, inne firmy. A więc możemy powiedzieć, że ten taki najtrudniejszy krok jest za nami, pomimo tego, że tych kopań jeszcze wiele będziemy zamykać. Widzimy na tych całych harmonogramach, że jeszcze kilka ich jest i ten problem jakoś tam będzie. Ale uważam, że przeciwnoga dla tego przemysłu jest już solidna. My dzisiaj widzimy, że no, nawet data center zaczynają się nami interesować. Dlaczego? Bo ja uważam osobiście nawet, że takie pogórnicze tereny po zamykanych kopaniach mają jeden potężny atut. Każda kopalnia kiedyś musiała mieć dwa niezależne, krajowe systemy zasilania energetycznego, bo to była gwarancja bezpieczeństwa tysięcy ludzi na dole. Ale dzisiaj to może być gwarancja dla tych data center, które potrzebują nie tylko, że potężnych dziesiątków megawatów prądu, to jeszcze no, pełną stabilność. Tam na mikrosekundy nie może tego, tego zabraknąć, bo by były za duże e, tragedie. A więc widzimy, że e, i takie rozmowy prowadzimy, bo ja do tego zmierzam. Czyli jest to taka branża, która autentycznie nam e, gdzieś tam myślę będzie wyrastała. E, jest też duży obszar medycyny, która się e, tworzy, rozwija. Ja niedawno miałem przyjemność być w Bielsku Białej, gdzie tam e, wydział medyczny no, praktycznie puchnie, a jest to całkiem nowa e, lokalizacja e, i, i, i ten element edukacji się mocno rozwija. Także ja myślę, że tak, na pewno jesteśmy więcej już niż taki pełny krok do przodu, ale oczywiście jeszcze wiele przed nami. E, oczywiście to, co jest najistotniejsze, to jak zaradzić jednak wyludnianiu się. Tak naprawdę na mapie, jak spojrzałem kiedyś, to chyba jedynie z naszego tu województwa jako tako wygląda miasto Żory. A dlaczego wygląda? Bo nie wiem, jak to prezydent zrobił, ale przekonał e, deweloperów, żeby budowali mieszkania. Żory zieloną wyspą na demograficznej mapie Górnego tak Śląska? Jest. Tak jest. A dlaczego? No, e, to było kiedyś e, dużo bardziej liczne miasto i też ten proces się rozpoczął, ale od, od kiedy wykorzystano tę szansę, że w otoczeniu się nie buduje mieszkań, a w Żarach się buduje i muszę pan powiedzieć, że to, są, to nie jest pojedynczy jakiś jeden budynek i tak dalej, jak to obserwuję to tego jest dużo, dużo, dużo, dużo w związku z tym my mówimy już o setkach mieszkań i kiedy popatrzymy ilu tych deweloperów buduje i skoro budują następne, to znaczy że te mieszkania się sprzedają, więc tak naprawdę e, to są takie trendy, które pozwolą po pierwsze zatrzymać a po drugie, oczywiście w samych żarach jest wiele już przemysłu, bo go strefa też tam gdzieś przyciągnęła. I to jest taki napędzający dla rozwoju miast. I świetnie, że pan o tym mówi, bo demografia to jeden z tych megatrendów, który pojawiał się na wielu panelach. Równolegle nieraz podczas kongresu tutaj w Katowicach. Ale pan ostatniego dnia kongresu wziął udział w panelu, w sesji zatytułowanej Atrakcyjność inwestycyjna. Zatem o tej atrakcyjności trochę powiedzmy. Pan powiedział o tym zabezpieczeniu energetycznym, które jest kluczowe. Chociażby dla tak. data center. Ale faktycznie, czy łatwo jest przekonać inwestorów, aby na przykład w mieście czy w aglomeracji, która kiedyś słynęła z wydobycia węgla kamiennego, aby wydobywać dane, aby tworzyć data center, a może jakieś inne branże się szczególnie interesują tymi terenami? Y Oczywiście, że nie jest łatwo. Nie jest łatwo chyba z jednego powodu. Wiele, samorząd, wiele samorządów nauczyło się już tego definiowania atrakcyjna nieruchomość. Mhm. Bo tak naprawdę lokalizacja, lokalizacja, jest I jeszcze raz, raz. Lokalizacja. Tak jest. To jest główny atut. Ale co jest najczęściej zadawanym drugim pytaniem właśnie? Jaka jest stopa bezrobocia? No niestety nie, nie korzysta, jeżeli chcemy ściągać nowych, bo ona jest mała, to Jasne. jest tam dwa z hakiem, więc to, to rzeczywiście jest niedużo. Jest pytanie o poziom płacowy, jaki jest w województwie. No też go nie mamy najniższy, ale mamy taki atut, który się nazywa, że w tym społeczeństwie mimo wszystko jest tak zwany kult pracy. Jeżeli porównuje inwestor te właśnie dodatki, które może tu uzyskać, to często gęsto mówi, to ja tu zostaję, bo e, na pewno znajdę tych fachowców, bo rynek jest duży. Dziś przestał być taki wielki problem, że ktoś nie dojedzie. Jak mi dajesz odpowiednio dobrą płacę, to ja będę dojeżdżał do pracy. To nie jest tak, że ja tylko u siebie i 5 minut pieszo. Z drugiej strony, Ośrodki akademickie no, są też gwarancją coraz lepszych kadr. To jest też długofalowy proces zmian, ale on jest ten rynek i można o ten rynek zadbać, czyli wyłapywać te gwiazdy, jeżeli chce dla siebie. A niektórzy ci, co coś takiego klasycznego produkują, mówią, ale to jest przy okazji potężny rynek zbytu. To jest parę milionów y, sama aglomeracja. W związku z powietrzem, my mamy trochę tych atutów, one niestety znikną. Kiedy znikną? No po pierwsze teraz jest tak zwana poziom pomocy publicznej. My, które jako, jako strefa go proponujemy, którą w tych tak zwanych decyzjach o wsparciu zapisujemy, czyli to, co może inwestor zyskać, to dzisiaj jak gdyby jest 30 plus 10, czyli bazowa jest 40%. Jeżeli ja 10 milionów przykładowe zainwestuję, to na pewno duży inwestor 4 miliony odzyska w podatku niepłacenia. Natomiast ten element się w następnej siedmiolatce zmieni. Tak zwane luce pomocowe dla obszarów, dla całej Unii spowodują, że może nam te 10% transformacji zniknąć, czyli wrócimy do bazy 30 jako rozmowy, bo one były dodatek. Mhm. A jeszcze z tytułu właśnie wszyscy mówią te wskaźniki macie ładne, to może jeszcze nam z 10% obejmą, czyli my dziś musimy się nad tym wszystkim zastanowić, czym będziemy zachęcać. Mało tego, mamy jeszcze drugi problem, w mojej ocenie oczywiście. Ten problem polega na tym, że my mamy coraz mniej tak zwanych greenfieldów, czyli ładnych, zielonych terenów, które no, potencjalny inwestor kocha, wchodzi, jest decyzja, buduje, wie, że generalnie nie będzie przeszkód. No ale jeżeli kopalnie zamykają, jeżeli inne przemysłowe zakłady są zamykane, to my będziemy mieli coraz więcej brownfieldów. My nie możemy z każdej kopalni, w mojej ocenie, robić muzeów. Bo to nie jest ta droga. W mojej ocenie te tereny muszą być wielofunkcyjnie zagospodarowywane, ale muszą dostać tak zwany dodatkowy atut, czyli e, ja próbuję ostatnio forsować, żeby dla takich terenów stworzyć Dodatkowe przybileje, ale dla, tylko dla tych zamkniętych terenów. No, przeanalizowałem, skoro na ścianie wschodniej można było podwiększyć stopę ze względu na ryzyko wojny, żeby ta pomoc publiczna była wyższa. Jeżeli można było o województwie mazowieckim mówić w bardzo zróżnicowanych wskaźnikach, no to pomyślałem sobie, niech województwo ma na tam na przykład te 20, czy, czy ile tam im wyjdzie po obniżeniu ale będą takie perełki, brownfieldy, które miałyby ten procent wyższy i strefy są w stanie tym zarządzać, bo to jest jak gdyby powrót do pewnego modelu, który był przed 2018. I tylko te, i jeszcze może wtedy trzeba by było właśnie zakres PKWU, czyli tych możliwych obszarów wydawania decyzji zwiększyć. I wtedy powiemy, my mamy brownfield, ale coś mu jeszcze chcemy dodać, czyli. Wie pan, ja najdalej zaszedłem z myśl w myśleniu z kolegami do czegoś takiego, że ja bym z tego terenu, wręcz e, właścicieli tych terenów e, pogórniczych dzisiaj, e, to czystym trybem biznesowym e, pozamieniał im to na certyfikaty i próbował normalnie pod nadzór Kennethi wejść e, z... E, obrotem pewnego rodzaju funduszu zamkniętego nawet. Bardzo ciekawa idea, ale chciałbym, żebyśmy wyjaśnili naszym słuchaczom taką tak. drobną różnicę. Greenfield, szanowni państwo, to jest tak jak w piosence Golecu Orchestra, czyli tu na razie jest ściernisko, ściernisko. ale będzie... San Francisco, natomiast Brownfield to jest takie miejsce, które już było przemysłowo wykorzystywane. To może być dawna kopalnia, to może być dawny Huta. zakład przemysłowy Huta, właśnie. Coś po elektrowniach, bo one miały duże zaplecza, dzisiaj tego tyle nie potrzebują, skoro nie ma... Nie widzi pan zapytania właśnie o te Brownfieldy ze strony inwestorów, czy potencjalnych inwestorów? Dzisiaj jest niedużo, Aha. dlatego cały czas myślę... Jak im dodać tej właśnie atrakcyjności, o której tu mówimy, żebym jak mógł powiedzieć, ale ja mam... Ja mam brownfield, ale on jest z przewagą. Jest zainteresowanie, ale jeszcze za małe, żeby to jeszcze wszystko za małe. zagospodarować. E, jasne. Ale tak spoglądam na mapę Górnego Śląska i każdy doskonale wie, że tutaj miasto wchodzi w miasto, że tutaj te granice Oj, się tak. zacierają, czasami między budynkami biegną. Jeden ulic. Jedna kamienica to Chorzów, a druga to już Katowice. Tak, na jest przykład. taki przykład Oczywiście. świetnie. No to w takim razie teraz e, spójrzmy na mapę infrastruktura. Ja myślę, że tej infrastruktury inne regiony Polski mogą wam zazdrościć. Tak. Dlaczego? Dwie autostrady A4 i A1 przeciw znają się tutaj pięknie, niemal w samym sercu aglomeracji. Port lotniczy dynamicznie natycki, w Brzowicach. Do tego linie kolejowe, które również, no to też jest spadek po dawnej przemysłowej, silnej tak. przeszłości. To jest nadal atut, jeżeli chodzi o mówienie o terenach inwestycyjnych. Ta infrastruktura dalej odgrywa ważną rolę. Czy biorąc pod uwagę fakt, że powstaje w Polsce też sieć dróg ekspresowych, Mamy też coraz lepszą kolej. Czy, czy, czy tutaj nadal się wyróżniacie? Czy nadal ta infrastruktura jest takim handicapem dla was? Tutaj trudno powiedzieć, że się wyróżniamy, bo sam pan redaktor powiedział, że coraz więcej się tego w całym kraju buduje. Ale ja bym to odwrócił i powiedział, jeżeli nie będziemy budować, Aha. to zostaniemy w tyle. Czyli jeszcze jest za mało? Dokładnie tak. Ta aglomeracja, wbrew wszystkiemu, to jest znowu przyrost samochodów w proporcjach do przyrostu kilometra dróg typu autostrada, typu SK, czyli te ekspresówki. Jest nadal po tyle ten przyrost tych dróg, które by szybko wyprowadzały ten ruch, A z drugiej strony my widzimy, że inwestor na to patrzy. Dla niego, ja mam takich też inwestorów, to są żywe przykłady, żeby na pytanie, no a dlaczego wybrałeś nas? Subregion jeszcze na południe mówi, słuchaj, bo nie dość, że dokładnie ten mam kilometr, jestem już na węźle autostradowym, to z drugiej strony jesteście na południu, a moi klienci to Czesi, Słowacy, oprócz Polski oczywiście, mhm. e, nawet na Węgry i tak dalej, mówi, ja w związku z powieszczem z tego miejsca o, od was mogę to w miarę szybko e, rozwozić. Dziś, no Świat pokazał, że transport samochodowy jest tym najistotniejszym, tym, tym, który jest najbardziej mobilny i szybki. W związku z powyższym możemy sobie wiele opowiadać, nie, ale mając y, sieć dróg, widzimy, że ten inwestor dalej na nas pozytywnie patrzy. I to jest 100% pewne. Chciałbym powrócić do kryzysu demograficznego, od którego w tak. sumie rozpoczęliśmy naszą rozmowę. Bo, bo, bo faktycznie ta aglomeracja traci mieszkańców. No poza żorami, o których Pan <gry> wspomniał. Zatem moje pytanie. Czy widzi Pan szansę, aby w rosnącym też zainteresowaniu inwestycyjnym tym regionem zahamować te negatywne trendy? No bo ja wiem, że czasami to może być taka dyskusja, co było pierwsze, jajko czy czy tutaj spadki w demografii skutkują spadkiem w inwestycjach, ale działa to często na odwrót. Jak pan postrzega w tej chwili ten megatrend i te możliwości, no bo jednak dobrze, gdyby te liczby się zatrzymały i żeby ten kolor czerwony albo lekko wypłowiał, albo zamienił się w zielenie. Panie redaktorze, to w zasadzie znowu jest obszar wielu płaszczyzn. I oczywiście jedną z nich... To jest globalnie, nad czym musi jednak sfera rządowa i ustawodawcza zastanawiać się, jak globalnie poprawić te wskaźniki, by procent umieralności do procentu na urodzin mhm. zaczął się równoważyć, bądź procent urodzin wyprzedzać. To jest pierwsza rzecz, a druga to, to migracja. To, a druga, no właśnie, ale czym jest migracja? Tak mhm. naprawdę, e, dlaczego żory mają znośne wskaźniki? Bo one nie są jeszcze bardzo dobre, ale wznośne, bo je obserwuję bo w ramach emigracji znajdują to mieszkanie, czyli młody na swoim, tak? Mm -hmm. No ale co się dzieje? To my go tak naprawdę troszkę komuś innemu podkradamy. I oczywiście, że obserwuje się ten teren taki globalny, że y, za niedługo będzie problem, bo w małych miasteczkach zostaną tylko staruszkowie, że ci młodzi uciekają tam, gdzie się coś dynamicznie dzieje i to jest też naturalne, nie? Czyli z jednej strony powinniśmy mimo wszystko cały czas... Y, obserwować i zastanawiać się, jakie mechanizmy powinny zadziałać, żeby ten przyrost urodzeń był większy. A drugim elementem to jest, jeżeli my tych inwestorów mamy, to chcemy tę kadrę tych ludzi zatrzymać poprzez mieszkania i ja uważam, że to jest bardzo odważna strategia, ale po prostu nie masz, nie budujesz. Dziś już na starą płytę się już inaczej patrzy. Już nie każdy by chciał, żeby nawet jego dzieci szły do starej płyty, a buduje coś tam nowe deweloper, bo to jest jednak inny standard, to jest troszkę inne bezpieczeństwo. w związku Inna z powyżej... estetyka również. I inna estetyka, dokładnie. Nie? W związku z tym te elementy współgrają wtedy, kiedy mamy tego dewelopera. A oni oczywiście, że są skoncentrowani w wielkich miastach, bo tam można śrubować ceny i tak dalej. Obserwuję ten rynek. E, ale okazuje się, że właśnie jest też dobrze w niedużych miastach i one muszą dynamicznie zaryzykować, czyli tak naprawdę oczywiście ten deweloper docelowo, ale ja uważam, że tam gdzie jest przemysł, tam gdzie jest bliskość uczelni, czyli są inne trwałe magnesy, które powinny przetrwać bezwzględnie różne kryzysy, to i się sprzeda mieszkanie. W dwudziestoleciu międzywojennym, tak sięgnijmy do historii, tak. był taki trend migracyjny bardzo mocny, kiedy mieszkańcy dawnych terenów zaboru rosyjskiego, dawnej kongresówki, mówię tutaj o Kielecczyźnie, tak. o obecnym województwie łódzkim, czasami na pieszo zmierzali do Zagłębia w poszukiwaniu lepszego życia i pracy. To jest trochę zapomniana historia, ale tak naprawdę na tej migracji wtedy zbudowała się ta ludnościowa potęga Zagłębia i Górnego Śląska. Czy widzi Pan nadal w dobie pracy zdalnej, w dobie globalizacji wielu usług, taką szansę, aby te inwestycje, które tutaj powstaną, również wywołały taki efekt, żeby Górny Śląsk razem z Zagłębiem stały się magnesem, przyciągającym ludzi właśnie tutaj. Pan pyta, czy widzisz, a ja odpowiadam, marzy mi się. A, rozumiem. Marzy mi się, że oczywiście, no żeby tak zacząć. Dokładnie, żeby tak było. Ale oczywiście to są różne ścieżki dochodzenia do tych spełnienia tych moich, może na pewno nie tylko moich marzeń. I rzeczywiście jednym z elementów w tym długim łańcuchu, to, jest, to oczywiście jest atrakcyjna praca. Przyjeżdżam tu, bo ją chcę, bo jeszcze atrakcyjnie płacą. Ale zaraz potem... Patrzę, czy ja będę miał, gdzie zamieszkać, a jak już zamieszkam, to co gmina oferuje w tym pakiecie dobrostanu? Jaki jest poziom kultury, obiektów oczywiście, co usługi się tam dzieje. I przedszkola, szkoły. Dokładnie, sport, żebym wiedział, czy to miasto rozwija ścieżki rowerowe. Wie pan, ostatnio mi jeden z przedsiębiorców tak żartobliwie powiedział, Andrzej, to nie jest problemem. Ja nie patrzę dziś na samorząd, na gminę konkretną, że wybudowała chodnik. Z unijnych pieniędzy chodnik potrafi wybudować każdy z drogą. Ale patrzy czy on o ten chodnik dba, czy on mu zarósł, prawda? Mhm. Bo wtedy wiem, że tam jest dobry czy zły gospodarz. Wie pan, I zaczyna, czyli zaczynamy na trochę inne szczegóły patrzeć, obserwując te miasta... I samorządowcy muszą się nad tym zacząć zastanawiać, bo to jest taki ten element uzupełniający, który przekonuje, tak zostanę tu. Ja znam taką rozmowę żony wielkiego, prezesa wielkiego koncernu powiedział, w tym miejscu nie buduj fabryki, no gdzie ja będę na zakupy chodziła. I to nie są żartobliwe, bo mm -hmm. lata temu tak to było. Dziś oczywiście, że te centra handlowe mamy, to wszystko się wokoło szeroko dzieje i to nie jest, nie jest problem. Natomiast no, w tych latach 90 -tych to się na to... Azjaci mm -hmm. postanowili mieszkać w Krakowie, bo im powiedziano, że Śląsk jest brudny, czarny, nie wiedząc jak zadymiony był Kraków w tamtych latach. I tu dojeżdżali na Śląsk kierownictwo do pracy codziennie tą autostradą w tej i nazwę. Mhm. Taka była wtedy mentalność. Ale to też oznacza, że polityką drobnych kroków wiele celów można osiągnąć na koniec zupełnie. Tak. Panie prezesie, 18 Europejski Kongres Gospodarczy jest już za nami. Takie najważniejsze przesłanie, które pan wyciągnął, które pozostanie z panem na długo po tym kongresie to? To co ja wyciągam to bezwzględnie element transformacji energetycznej. Tani prąd jest podstawą dzisiaj, bo przegrywamy na wielu rynkach w tych Excelach, gdzie się musimy megawatem wykazać i na pewno y, motorem powinna być y, przez jakiś czas wcale nie krótki y, przemysł jednak obronny, zbrojeniowy. Pan Andrzej Zabiegliński, wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również panu i słuchaczom. Ja również dziękuję Marek Klapa. To był magazyn Saldo Extra, prosto z Katowic. Do usłyszenia. Saldo Extra.